Podnośnik. podnośnik to jest inny nośnik. Jest inny nośnik. Podnosić może, podnośnik ciśnienie podnośnik może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem trzeba na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Uhu! Dwa, raz, dwa, trzy. Lekcja matematyki z Brooklynu. 5-6-7. Góral zaprasza na kolejny odcinek Podnośnika, niezależna audycja internetowa, oczywiście z Nowego Jorku, czyli dokładnie z Brooklynu. Dzisiejszy odcinek, na szczęście, odbędzie się w w czasie rzeczywistym, czyli udało mi się nakłonić Marcina do tej rozmowy. Potrzebowałem na to 3 miesiące, Marcin potrzebował 3 miesiące, żeby znaleźć czas. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak Marcin zorganizował koncert KAI i Zakopawer w 2006 roku w lutym. Może na początek, Marcin zacznijmy od początku, nie mów kiedy się urodziłeś, bo po prostu jesteśmy ograniczeni czasem, czas to pieniądz, pieniądz to dobra rzecz, chociaż szczęścia nie daje, ale zacznijmy od początku, a początek jest oczywiście wiadomy. Jaka była historia, jaka geneza tego koncertu, skąd pomysł w ogóle zorganizowania koncertu Kaja i Zako Power tutaj w Stanach? No, cześć, Marcin mam na imię, no jaka była historia tego koncertu, jaka geneza? Geneza, historia dosyć, historia dosyć długa. Mianowicie to wyglądało wszystko tak, że e, ja podobnymi rzeczami zajmowałem się w Polsce kiedyś tam. Przyjechałem tutaj i e, 6 lat temu i tak jak każdy zaczynałem od różnych prac gorszych, lepszych. a Później człowiek doszedł do wniosku, że najlepiej żeby robił to, co potrafi robić no i spróbowałem zorganizować koncert, bo na tym się wydawało mi się, że się znałem, znam e... no i co, tak, tak, taki był początek poznałem człowieka, który był też również tym zainteresowany e... który miał jakieś tam odpowiednie pieniądze, żeby to zorganizować, bo nie ma się co oszukiwać trzeba mieć do tego pieniądze, żeby to zorganizować ja miałem kontakty e... no i tak się zaczęło wymyśliliśmy sobie, że Eee, znaczy, to jeszcze jest inaczej, tutaj jest kilka osób, które od lat organizują koncerty, od lat. Eee, tutaj, czy, czy w Chicago, czy w innych częściach Stanów Zjednoczonych. Eee, I właściwie ty, one się tylko tym zajmują i robią to w gorszy lub lepszy sposób. Trudno mi to oceniać. My postanowiliśmy to zrobić. No i ponieważ, dlaczego Kaja, dlaczego Zeko Power? Dlatego, że większość zespołów, które były wcześniej, już były. To znaczy, w tym roku, w którym my postanowiliśmy to zorganizować, czyli w 2006, czyli wracając do roku 2005, już były zespoły popularne typu, mówimy o polskich zespołach, typu, nie wiem, Perfect, Lady Punk, czy jakaś tam inna budka suflera. Bo wiadomo, że każdy chce zorganizować koncert i na nim zarobić, a nie zorganizować i dokładać do tego koncertu. Przynajmniej takie ma założenie na początku. I dlatego stara się ściągać zespoły, które mu przyniosą e, w jego opinii zysk. Dlatego każdy ściąga te najlepiej sprzedające się zespoły, właśnie typu Perfect, typu Lady Punk, na które każdy pójdzie, czy typu e, Doda, czy, jakaś, czy jakieś tam inne ich troje. My może nie, nie ściągaliśmy najbardziej popularnej gwiazdy, najbardziej słuchalnej typu właśnie Doda czy Ich Troje czy inne wspomniane, z tego tytułu, że one właśnie wcześniej były, rok wcześniej. A ponieważ ja miałem bardzo dobre kontakty z menadżerem Kai Zakopower postanowiliśmy ich ściągnąć, zorganizować koncert. No i tak się to zaczęło. We're Okej, okay, no to teraz może taki krótki, przyspieszony kurs organizacji koncertów w Stanach Zjednoczonych. Tak, trzeba mieć jakieś tam pieniądze, dysponować pieniędzmi, na pewno. Trzeba mieć kontakty, trzeba wiedzieć do kogo zadzwonić. Ale w obecnej erze to nie jest trudne, bo można sobie znaleźć kontakt w internecie i zadzwonić. Natomiast zawsze jest dobrze, ludzie muszą ci zaufać, muszą wiedzieć kto ty jesteś, bo żadna gwiazda tutaj nie przyjedzie do pana Kowalskiego i nie podpisze z nim umowy, bo on nie wie kto to, co to za pan, więc... Ogólnie trzeba mieć kontakty i trzeba, mieć, trzeba było wcześniej dla, z tymi ludźmi pracować, żeby oni wiedzieli, e, mogli Ci zaufać po prostu. No i teraz tak, e, tak jak my to sobie to wymyśliliśmy, chcieli tak jak mówiłem wcześniej, chcieliśmy to zrobić troszeczkę inaczej niż odbywało się to tutaj do tej pory. Chcieliśmy wyjść trochę dalej, chcieliśmy to, nie chcieliśmy z tego zrobić tylko małego kameralnego wydarzenia gdzieś tam na Greenpoint w Klubie Europa. No, historia troszeczkę się inaczej potoczyła, ale wymyśliliśmy sobie inaczej. Wymyśliliśmy sobie, że ściągniemy właśnie Kaję, że ściągniemy Zakopower, dwa zespoły naraz, że zrobimy z tego wielkie halo, że zrobimy sobie, znajdziemy sobie w miarę dobrych sponsorów, którzy pokryją część kosztów. No i taki był plan. Zaplanowaliśmy, tak jak rozmawiałem z menadżerem z ze obydwu zespołów, bo Kaja należy do jednej stajni, tak zwanej Kajaks żeby to zrobić w trzech miastach, żeby to zrobić w Nowym Jorku, w New Jersey i w Chicago. Na to nas było stać. Nie było nas stać na zrobienie jakiejś wielkiej trasy koncertowej. A z drugiej strony, nie oszukujmy się, to nie są jakieś e, wielkie trasy koncertowe. Nie mówimy tutaj, każdy się śmieje w Polsce trochę mówiąc o tym, że gwiazda jedzie do Stanów na koncerty, bo tak naprawdę nie koncertuję tutaj w nie wiadomo jakich salach typu Madison Square Garden na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo inne są zupełnie warunki, inni są ludzie, Polonia jest taka jaka jest, więc koncertują w małych salkach za, no, najczęściej w jakichś takich podrzędnych miejscach, no, niestety nie oszukujmy się, Polonia, czy tu, czy w Nowym Jorku czy w New Jersey nie ma miejsc, którym może się pochwalić. Eee, może z wyjątkiem Chicago, gdzie jest to inaczej wszystko zorganizowane, gdzie mają swój Copernicus Center, który, który może pomieścić e, 2000 osób. Ale wracając do tematu, no tak sobie to wymyśliliśmy. Eee, dogadałem się z menadżerem co do kwoty. Eee, to akurat są gwiazdy typu Kaja, może zakopower mniej, bo to dopiero początkująca grupa była w 2006 roku teraz wydają chyba swoją drugą płytę Kaja była jakąś tam uznaną marką gwiazdą w Polsce i, i brała za koncerty odpowiednie pieniądze. W Polsce to bywało różnie. Kiedy organizowałem koncerty tutaj zażyczyli sobie od nas e, obydwie gwiazdy za każdy koncert około 13 tysięcy dolarów. E, czyli za trzy koncerty to wychodzi 39 tysięcy dolarów. To są, to są, e, to mówimy o garży dla zespołów. 39 tysięcy, no powiedzmy w zaokrągleniu 40 tysięcy dolarów dla obydwu zespołów za trzy koncerty. Do takiej ceny udało mi się stargować. Wiem, że grupy tu przyjeżdżają, koncertują czasami za dużo mniejsze pieniądze. E, zdarzało się, że, e, nie wiem, perfekt koncertował za 10 czy 12 tysięcy, ale to wtedy się im, e, to też się odbywa też inaczej, bo najczęściej to jest tak, że... Najczęściej jest tak, że firmy z Chicago ściągają zespoły do Stanów Zjednoczonych, a tutaj jakiś tam pan, typu pan Zbyszek z Europy, czy jakiś inny pan. No akurat Zbyszek ma monopol prawdopodobnie na organizację koncertów w Nowym Jorku. Może nie do końca monopol, ale powiedzmy ma wiek... decydujące... Mówimy o, polskim... Mówimy o polskim klubie Europa na Greenpointie. Przynajmniej miał, tak było do tej pory. On był jednym z głównych organizatorów, to znaczy, odkupował prawa do organizacji koncertu w Nowym Jorku od firmy, która organizowała koncert w Chicago, czy w, na, robiła dłuższą trasę w Stanach, nie wiem, na Florydzie, tam, gdzie jest Polonia, czy, czy nawet w Montrealu, czy w jakieś tam, czy w Toronto. Eee, my postanowiliśmy nie odkupować, tylko pójść na całość i zorganizować trzy koncerty. No i to, do tego potrzebne były większe trochę pieniądze. Do tego fajnie byłoby znaleźć sponsorów, ale jak się okazuje wcale to nie jest takie łatwe wśród polskich firm, bo z jednej strony wiadomo, że ciężko jest znaleźć amerykańskiego sponsora, dlatego że on jest mniej zainteresowany e, polską grupą docelową, dlatego że no, jest to ma, za, zbyt mała grupa, żeby ten sponsor miał, mógł mieć z tego duże zyski. Więc szuka się polskich firm typu, nie wiem, lod Żywiec, tudzież inne polskie firmy. Eee, okazuje się, że to jest wszystko nie wygląda tak, jakby sobie człowiek chciał, żeby to wyglądało, bo tak naprawdę w Pol tutaj nie ma przedstawiciela, nie ma firmy Żywiec w Stanach Zjednoczonych, nie ma firmy Okocim, nie ma firmy jeszcze jakiejś tam innej, czy nawet firmy, która wódkę sprzedaje. Tej głównej firmy jest tylko ich przedstawiciel typu pan Zdzisio, czy pan Juruś, czy pan Kaziu, który ma swoją firmę na tak zwaną hurtownię. No i on sobie tam sprzedaje ten alkohol i on w zasadzie, on może by i był zainteresowany sponsoringiem danego koncertu, czy danego wydarzenia, ale to nie, nie mówimy o takich pieniądzach, jakich każdy myśli. No to jest na zasadzie, że ok, dam wam 500 dolarów, czy 1000, to już jest pewnie duża sztuka uzyskać od takiego sponsora. O, o, o locie to w ogóle nie wspomnę, bo nie ma o czym rozmawiać. E, oni zaoferowali nam, że mogą być sponsorem. Najchętniej chcieliby bardzo oczywiście być sponsorem, ale e, na tej zasadzie, że dadzą nam e, może bilet darmowy dla Kai i dla lidera Zakopower no i może jeszcze dwa bilety po 50%. A w zamian dla nich oczywiście no, wszystko... Na, e, Logo na, na plakatach, logo na billboardach, bo my sobie wymyśliliśmy, że chcieliśmy to zrobić inaczej, więc chyba jako pierwsi w Nowym Jorku zrobiliśmy billboardy na Greenpoint. Billboardy to mówię o tych wielkich plakatach na ulicy, bo zwykle to się odbywa w ten sposób, że organizator sobie rozwiesza plakaty po wszystkich polskich sklepach, stołówkach i, no nie wiem, gdzieś tam na ulicy, na, w polskich dzielnicach. I to wszystko jakby nie dba o reklamę, nie dba o promocję, bo zdaje sobie z tego sprawę, że ciężko mu będzie, bo wiadomo, że to jest jakiś tam koszt marketing, czyli reklama, czyli promocja i e, ciężko będzie później zarobić tym koncertem na to, żeby to się wszystko zwróciło, więc każdy kładzie laskę i każdy robi to po najmniejszej linii oporu, czyli ściąga zespół, znajduje im najtańszy hotel, robi koncert daje im jeść i wysyła ich do domu i to wszystko i zarabia jakieś tam pieniądze eee, i najczęściej jest to tak, że tak, dlatego robią to osoby pod tytułem właściciel klubu Europa czy jakiś tam inny właściciel innego klubu bo ma miejsce, w którym może to zrobić, ma miejsce za darmo druga sprawa, że może sobie przy okazji zarobić pieniądze ze sprzedaży alkoholu w swoim miejscu także mu się to jakoś, tam, jakoś mu się to zwraca no, jeszcze jak mu się uda dobrą cenę za zespół targować to jest ok My chcieliśmy to spróbować zrobić inaczej, no i wyszło to ze skutkiem różnym. W Nowym Jorku wyszło, nie powiem, całkiem dobrze. Przyłożyliśmy się do tego dobrze. Koncert, to wszystko się odbywało w lutym. W piątek miał się koncert odbyć w Nowym Jorku, taki był plan pierwotny. W sobotę miał się odbyć w New Jersey, a w niedzielę w Chicago. No i tylko że plan się troszeczkę posypał. Najpierw miało być to tak, że wszystko miało się odbyć w klubie na Manhattanie w Webster Hall i tam też miał się odbyć ten koncert. Wszystko było dopięte. Rozmawialiśmy z menadżerem. Wszystko miało się odbyć tak jak powinno. W sobotę domówiliśmy się z właścicielem klubu polskiego, bo w New Jersey ciężko byłoby zapełnić inną salę na koncert Kaja z Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne, a w niedzielę dogadaliśmy się z salą w Chicago, w Copernicus, że tam będziemy organizować ten koncert. Później się troszeczkę wszystko pomieszało, dlatego że okazało się, że e, kontrakt, który mieliśmy w zasadzie już podpisany z Webster Hall of Value w web, bo menadżer e, nie przewidział do końca, że tego dnia odbędzie się inny koncert amerykańskiej grupy. Znaczy inaczej. Tam jest tak, że jest firma, która ma wyłączność, może nie wyłączność, ma prawo pierwszeństwa do organizacji imprez w tej sali. I tak się stało, że już po naszych rozmowach oni ustalili sobie swój termin koncertu amerykańskiej grupy i nas po prostu stamtąd wykopali. I nie mogliśmy w zasadzie nic zrobić. Musieliśmy to wszystko pozamieniać, przenieść to. Eee, no i tak się nieszczęśliwie złożyło, że to był już za krótki termin, żeby to wszystko poprzenosić w jakieś inne dobre miejsca. No więc niestety stanęło na egzicie, czyli wróciliśmy tam, skąd wychodzą wszyscy, organizując koncerty, czyli wróciliśmy do polskiego klubu. Z tym, że robiliśmy to w egzicie, ale przełożyliśmy to na ja przepraszam, pomieszałem to miało być tak, że w sobotę miało być w Westerhall, a w piątek miało być w, w New Jersey a musieliśmy to zmienić na odwrót zrobiliśmy tak, że w piątek było w, w Exicie a w sobotę zrobiliśmy w New Jersey New Jersey było śmiesznie, bo e, później już też okazało się, że nie mogliśmy tego za bardzo odkręcić z piątku na sobotę ponieważ to były ostatki i na sobotę były zaplanowane ostatki w New Jersey w tym polsko-amerykańskim centrum kulturalnym i właściciel, właściwie szef tego całego polskiego centrum nie za bardzo chciał się na to zgodzić, na zamianę ponieważ mu to rozbijało jego ostatki na której miała występować szaza i ktoś tam jeszcze no ale po, po pertraktacjach z nim no udało się upchnąć ten koncert tam a ponieważ już mieliśmy ustalone terminy z Kają i zakopałem, nie było możliwości rozmowy o innych terminach, więc upnęliśmy ich w sobotę. No i to, to było nasze potknięcie też, no bo po prostu e, ludzie troszeczkę się zdezorientowali, najpierw miał być piątek, później sobota. No i przyszło tam mniej ludzi niż zakładaliśmy. W Nowym Jorku bardzo wszystko się świetnie udało. Może nie było jakichś nadkompletów, ale exit był pełen, ludzie się bawili świetnie. Wszystko było super i wydaje mi się, że pełny sukces. W New Jersey niestety było trochę inaczej, a w Chicago yy, też nam się dało we znaki, jakby nasza, nasze żółto dziobstwo, yy, jeśli chodzi o tutejszy rynek polonijny. Mianowicie weszliśmy też między kontakty tamtejsze. Wiadomo, ja że są firmy, które to organizują od lat. I mają nad tym już jakby monopol na to. My, każda nowa firma, która się pojawia, która chce to organizować, jest troszeczkę przez nich torpedowana. Nie to, że się żale, broń Boże. Natomiast, e, no, w tym samym czasie inna dosyć duża, duża firma, która organizuje koncerty w Chicago, e, zorganizowała koncert e, Kilara, Wojciecha Kilara w, e, w Chicago i. Ludzie, publiczność się jakby podzieliła Część poszła na kaje i Zakopauer Ponieważ my liczyliśmy na Zakopauer Bo to duże uderzenie, wiadomo, że w Chicago Dużo górali z Zakopanego I dużo rodziny i wszystkich innych Liczyliśmy na, na górali Dużo górali przyszło, ale Kilar też jest z, z gór, więc dużo ludzi poszło Na Kilara I ten koncert się jakby podzielił I e, przeliczyliśmy się troszeczkę z frekwencją Nie mieliśmy niestety pełnej sali no ale to są szczegóły techniczne ogólnie rzecz biorąc za trochę za jakby za niewiedzę nie naszą co do tutejszego rynku polinnego się płaci no i zapłaciliśmy tym, że koncerty owszem się odbyły, wszystko się udało natomiast no jakby przeliczyliśmy się jeśli chodzi o publiczność która na te koncerty przyjdzie no i zamiast zarobić to niestety na tym wszystkim dołożyliśmy Ale na to się składa wiele, właściwie mnóstwo różnych rzeczy, to nie jest tak, że ja się teraz próbuję żalić przed kimkolwiek, że o, nie udały mi się koncerty, bo nie, bo mam bardzo świetne doświadczenie w organizacji koncertów, natomiast zobaczyłem też jaka jest tutejsza Polonia i trochę zmieniłem o niej zdanie. No, co, co o Polonii mogę powiedzieć tutejszej? No, e... ha, żeby nikogo nie urazić. Marcin, podnośnik to jest audycja bez cenzury i subiektywna i szczera, szczera w stu jeśli kogoś urazisz to po prostu trudno tym się nie ma, po prostu powiedz co myślisz, tutaj nie będziemy nikomu cukrować, także nie wiem o czym będziesz mówił, ale mów szczerze, mów co myślisz, ja nie będę nic wycinał, jeśli ktoś się po tej audycji źle poczuje to po prostu przypuszczam, że będzie musiał zmienić swoje postępowanie no Polonia tutaj w Nowym Jorku e, ogólnie w, jakby w każdym mieście jest trochę inna, bo wiadomo, że Polonia w Nowym Jorku, a czym nie w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Polonia w Nowym Jorku jest trochę inna od tej Polonii, która jest w Chicago i od tej Polonii, która jest w New Jersey. To też wszystko jest oczywiście moje subiektywne zdanie, bo ja to wszystko znam od strony... E, no tak, po pierwsze jestem tutaj jakiś czas, jestem 6 lat, znam trochę Polonii, e, poznałem e, i mam też spojrzenie inne od strony właśnie organizacji koncertu, od strony powiedzmy, nazwijmy to kulturalno-rozrywkowej. Nie no, moje zdanie na temat Polonii jest jakby ugruntowane, no, ja sam się zaliczam do tej Polonii, więc to też nie jest tak, że sram do własnego gniazda, jak to się mówi, bo tak nie chcę. Natomiast nie mam za dobrego zdania o Polonii tutaj, no, jakby na to nie patrzeć Moim zdaniem, nie wiem, 70 może więcej, może 80, to są ludzie, którzy po pierwsze przyjechali gdzieś tam z jakichś małych miejscowości w Polsce, z małych wioseczek, miasteczek, którzy najczęściej albo nie kończyli szkoły, nie mają żadnej w zasadzie edukacji, przyjeżdżają tutaj i, no i co, złapali Pana Boga trochę za nogi, Zarobili trochę pieniędzy, y, przynajmniej wcześniej. Y, no i im się wydaje, że, że są teraz figofago i że dużo mogą. A tak naprawdę y, to trochę im słoma z butów wystaje. Nawet nie trochę. Na pewno jest też część Polonii taka, która, y, która jest, jakby mówiąc w, inaczej, w porządku. No, y, która sobie radzi, która, nie wiem, zna angielski, która jest w jakiś sposób wyedukowana, która in ma inny światopogląd na życie. Nie chcę powiedzieć lepszy czy gorszy, ale inny. Natomiast uważam, że większość tej Polonii tutaj, przepraszam, że użyję takiego słowa, to są albo odpady z Polski, albo ludzie, którzy po prostu no, nie mieli nic w Polsce i musieli przyjechać zaryzykować tutaj. A tutaj jak się pracuje, to nawet najgorszy Symbał yy, da sobie radę. no, W sensie finansowym. Bo nie musi być wcale za mądry. Ważne, żeby miał chęć do pracy. Jak ma chęć do pracy, to będzie zapierdzielał tam po 15 godzin i zarobi swoje pieniądze i będzie później sobie mógł poszpanować przed swoimi znajomymi, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie. Czy co najgorsze, tutaj. No no i tak to jest. No Więc wracając teraz do, do koncertów. No, i, i w, właśnie i na przykład grupy, które tutaj przyjeżdżają. Zauważcie, że e, jak, jakie grupy tu przyjeżdżają do Polski koncertować. Oczywiście te, które się najlepiej sprzedają, bo wiadomo, że organizator chce zrobić jakieś pieniądze, ale największy popyt jest na kogo? Na Dodę, na ich troje, na zespoły, które wiadomo, mogą zapewnić typu Perfect Bo 90% polonii na to pójdzie, bo starsi to znają, młodzi też to trochę znają. Nie, nie wiem, ktoś organizował kilka lat temu koncert Myslowic na przykład. Ja nie wiem, że nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś, nie wiadomo, jaki zespół, ale chcę powiedzieć, że powiedzmy trochę bardziej ambitna muzyka. I przy, na tym koncercie było ja wiem, może z 50 osób. E, czy no, nie, nie sprowadza się, no, nie wiem, nowych zespołów z Polski, bo tutaj się tym nikt nie interesuje i. Ta Polonia tym nie żyje, przynajmniej tu w Nowym Jorku, każdy ma to w dupie. E, owszem, na ich troje były waliły tłumy. No bo to akurat jest ten, jak to mówią, powiedzieć językiem marketingowym ten target. Ta społeczność, ten odbiorca. E, I dlatego się to najlepiej sprzedaje? Czy, czy jakaś tam doda? E, no i co? Ja chciałem ja jeszcze. Co mogę powiedzieć o Polonii? W Chicago jest trochę inaczej. W Chicago jest inaczej, bo tamta Polonia jest dużo lepiej zorganizowana niż tutaj. Tamta Polonia jest dużo większa. Tam, tam się dużo... Jakby Polonia w Chicago jest, to jest jedna z głównych etnicznych grup w Chicago. I z nią się tam w zasadzie każdy liczy. Mają swoje centra kulturalne, mają swoje miejsca, w którym się... Wiadomo, że e, mają też restauracje, no tutaj też mamy, no to są lepsze i gorsze. Są te restauracje po 5 dolarów i są te restauracje po 30 dolarów za danie. Ale chodzi mi o to, że oni są tam inaczej zorganizowani, inaczej nauczeni, tam się coś dzieje, tam inaczej kulturalne... Tam jakby jest więcej tej Polonii... Nie chcę powiedzieć starszej, ale tak jakby bardziej wyedukowanej i tam przyjeżdżają, tam przyjeżdża więcej kabaretów, tam przyjeżdża, tam to życie kulturalne polskie inaczej kwitnie, no i, e, i dlatego tam jest na to większy, inny popyt, no i, i tej Polonii jest tam więcej. New Jersey to jest zupełnie inna bajka, e, tamta Polonia jest bardzo rozproszona, e, nie wiem, nie byłem nigdy na, znaczy nie, nie organizowałem koncertu na Florydzie, ani w innych miejscach, więc nie wypowiadam się, e, Ogólnie rzecz biorąc, e, ogólnie rzecz biorąc, Polonia w Nowym Jorku jest e, e, no, nie za fajna, nie za ciekawa, no. Szczerze mówiąc, nie ma co z tymi ludźmi tutaj robić. Nie generalizuje. Na pewno są ludzie, którzy są interesujący, są fajni, tylko dużo ciężej ich odszukać tutaj. E, więc... Tak to wygląda moim zdaniem subiektywnym i wcale nie chcę powiedzieć, że uważam się za kogoś lepszego, bo nie. E, chodzi mi tylko o to, że w, w, w relacjach międzyludzkich. No. Słuchając innych odcinków podgłośni zdaję sobie sprawę no, i wie, wiem, zgadzam. Przepraszam podnośnika. E, wiem, że dużo ludzi ma opinię negatywną o Polonii, ale jest to prawda. No. Jest to prawda, i no cóż, no tak jest. I Polonii się nie zmieni. Tych ludzi się tutaj nie wyedukuje, bo najczęściej przyjeżdżają, mając lat, nie wiem, 16-15. To tacy to jeszcze powiedzmy pół biedy, bo pójdą może tutaj do szkoły, może. I skończą jakiś college, nauczą się języka. Ale mówię to, że o takich ludziach, którzy tu przyjeżdżają, mają z 20 parę lat, którzy albo skończyli zawodówkę, albo nie w, w Polsce. No i co, i do roboty i to wszystko w zasadzie żadnych większych zainteresowań, żadnych większych ambicji. Poza pieniądzem oczywiście. No ale z drugiej strony taka jest też emigracja. Gdziekolwiek na świecie, by nie spojrzeć na to. Ogólnie ludzie jeżdżą za pieniędzmi, a nie za kulturą. A że przy okazji chamieją? No chamieją, no, bo nie mają właśnie styczności z kulturą, bo bo nic się nie dzieje, bo nie pójdą na e, amerykańskie przedstawienie, bo nie rozumieją albo nie rozumią. A a na Polskie nie pójdą w Nowym Jorku, bo takich nie ma, a jeśli są, to są rzadkością, no. E, zespoły, o których mówiłem, czy teatry, zdarzy się, że tam raz, czy dwa razy do roku przyjedzie jakiś teatr i to wszystko. Książek nie czytają, chociaż może nie, może inaczej, może czasami czytają książki, bo jest dużo więcej czasu w Subwayu, ale ci, co mają czytać, to czytają, większość jednak nie czyta. Najczęściej czytają polskie gazety, tutejsze, tak zwane szmatławce, no i, no i co? Typu tabloidy. No i tyle, więc do kina nie chodzą, bo lepiej kupić yy, yy, film na DVD z, od pana, który na Greenpoint sprzedaje. Kopie po 8 dolarów, wszystkie podrabiane, czy tam po 5. I, no i tak jest, no. Nie, zero ambicji, ogólnie rzecz biorąc. W większości. Własna miłość, i Jechały tutaj dwa zespoły, powiedz Kaja i Zakopower. Powiedz ile było osób w tych zespołach, kto płacił za te bilety, gdzie mieszkali w hotelach. Ty jest nasz z Polski, nie wiem jak Zakopower. Powiedz jacy to byli muzycy tak tak prywatnie. Tak nie pomijając właśnie stronę warsztatową, gdyż każdy te zespoły zna. A raczej ludzie znają te zespoły, ja znam. Powiedz coś może na ten temat. No tak, to prawda, znam K. jest Polski i właściwie cały zespół, bo kilka razy organizowałem koncerty tam w Polsce, ich. E, Zakopower nie znałem, dlatego że jestem tutaj 6 lat. Oni wystartowali chyba w 2005, może w 2004. E, ale znałem ich, znaczy nie znałem ich osobiście, znałem muzykę, ponieważ bardzo się muzyką interesuję, ogólnie rzecz biorąc, każdą to ich znałem no i co przyjechał to było tak że taki zespół liczy zwykle około zależności no oczywiście zależy jaki zespół ale akurat Kaja konkretnie to było 13 osób dlatego że w zespole jest 8 osób czy 9 w zależności w jakim zespole są oczywiście zespoły które mają mniej ludzi nie wiem Stachurski jest jeden przyjeżdża ze swoim akustykiem i z jeszcze może z jednym menadżerem, więc to jest zupełnie inna sprawa. No ale ogólnie w Kai tam było bodajże 8 albo 9 osób, plus do tego każdy zespół wiezie ze sobą swoich przynajmniej dwóch technicznych: jednego od świateł, drugiego od dźwięku. Do tego Kaja miała swojego osobistego ochroniarza, z którym się nie rusza w nigdzie, właściwie wszędzie z nim jeździ. No plus menadżer Kai i zespół za Power to podobna liczba osób, no bo tam chyba jest ich też bodajże 8, plus oczywiście ich techniczny, i jeden i drugi, plus menadżerka zespołu, Zako Power, bo to jest jakby zupełnie inna bajka. No na szczęście nie mieli już swojego ochroniarza. No ogólnie rzecz biorąc tam było ich wszystkich, no mnie się tam udało dogadać z menadżerem, bo tam jest taka sytuacja, że menadżer Kai jest właścicielem, wspólnikiem Kai w, w takiej firmie, która się nazywa Kajaks do której należy też Zakopauer. Udało się mi z nimi dogadać, żeby może nie brali tylu tych technicznych, tylko obcieli ich tam i przyjechało dwóch technicznych do obydwu zespołów. No ale w sumie było to tam w okolicach 20 osób, czy 21. No i to są już jakieś poważne koszty, bo same bilety dla 21 osób. Z, z lo, od lotu bo oni nie przylecą oczywiście inaczej niż tylko lotem, bo nie, to, nie będą się nigdzie przesiadać po drodze, bo wiozą ze sobą sprzęt, instrumenty więc nikt nie podejmie tego ryzyka, żeby się gdzieś tam przesiadać w Niemczech czy w Londynie, w lądku no więc yy, lecą prosto z Polski, z Warszawy z lotem, a oczywiście lot nie należy do najtańszych firm no i do tego jest jaki jest no, nie chciałby być sponsorem a za zagówniane pieniądze ja nie liczyłem na to, że oni tam zasponsorują wszystkim bilety, broń Boże. No ale, że przynajmniej, nie wiem, jakoś się tam dogadamy. No ale ich propozycja na zasadzie: OK, jeden bilet dla Kai, jeden bilet dla e, Bułecki z Zakopowera to, to trochę mało, no. więc powiedzieliśmy po im: OK, to dzięki za takich sponsorów i olaliśmy ich. Nie, w ogóle nie chcieliśmy ich jako sponsorów. Znaleźliśmy kilku innych mniejszych sponsorów, którzy, jedną amerykańską firmę samochodową, która jakieś tam pieniądze na to przeznaczyła, chociaż nie znała w ogóle tych zespołów. Firma samochodowa, znaczy sam, dealer samochodowy, który wyłożył jakieś tam pieniądze, no niewielkie, no ale na pewno większe niż każdy inny polski e, sponsor, który chciałby być. Nie braliśmy żadnych polskich sponsorów, e, bo to co nam oferowali to po prostu była żenada, żenada. Ja nie będę za 500 dolarów prosił Pana Kazika czy Pana Juska, który jest właścicielem masarni, żeby mi był sponsorem za 500 dolarów. To, to jest po prostu, to jest żenujące no. i nie chciałem, ja wiem, że tutaj się tak, tak to odbywa, no, ale nie chciałem, nie chciałem tak samo robić. Mam, wolałem te 500 dolarów mieć mniej niż prosić jakiegoś pajaca o 500 dolarów. No i Więc była firma ogólnie rzecz biorąc dealer samochodowy amerykański, była sponsorem, no i co, plus hotele oczywiście dla nich, dla zespołu, plus e, przejazdy wszystkiego rodzaju z lotniska na lotnisko, też chcieliśmy to zrobić troszeczkę lepiej, wynajęliśmy limuzyny dla nich, chcieliśmy jakoś im, ich, ich też jakoś tutaj ugościć. Nie, ogólnie zespoły są świetne, świetnie się z nimi współpracuje. Zakopower to w ogóle, to naprawdę jest power. No. Zajebiści, no, po prostu zajebiści. Górale, w porządku ludzie. <laughs> w porządku, bardzo ludzie. Piją na potęgę, jak to górale. Ale naprawdę, e, naprawdę, w porządku ludzie. Kaja i zespół też, no. Nie żadnego złego słowa, broń Boże, fajnie się z nimi współpracowało. Wszystko było elegancko. Gorzej tutaj, no. Gorzej od kogokolwiek tutaj coś uzyskać. Więc... Od właścicieli tych wszystkich klubów, tych wszystkich miejsc. Oczywiście każdy chce zarobić pieniądze, więc nie ma się czego dziwić, nie ma się czemu dziwić. Ale jest to dużo cięższe. No, nie ma, zatraca się tutaj też w ludziach takie polskie. Może to jest i kombinatorstwo trochę, może to jest złe, ale takie chęć pomocy takiego, takiej bezinteresownej, no to jest Ameryka, no to. Nie ma niczego za darmo, ale ogólnie to się też zatraca w ludziach tutaj, w Polakach. No nic to, no w każdym razie hotele w Nowym Jorku mieszkali niedaleko Madison Square Garden w New York Hotel. W Chicago, w taki hotel, w który już nawet nie pamiętam nazwy, ale gdzie menadżerką jest Polka, która nam pomogła. Może dlatego, że tam jest inna Polonia. Pomogła, dała nam naprawdę fajne ceny. E, ugościła zespół i tak dalej, i tak dalej. E, no i co jeszcze? Czyli tak, reasumując, bilety dla nich plus hotele, plus przejazdy, przeloty tu na miejscu oczywiście do, do Chicago. No to są tam jakieś wydatki. E, co jeszcze mogę powiedzieć? E, jeśli chodzi od strony na przykład, nie wiem, polskich mediów tutaj, no to też Trochę żenada, no bo media mamy tutaj jakie mamy. Za że nie mamy żadnego porządnego radia w Nowym Jorku. No nie mówię o podcastach, które mamy najlepsze, ale mówię o, o polskim radiu, na przykład, którego w zasadzie nie ma. Gdzieś tam jest jak nadaje na falach ultra, nie ultra krótkich, na tych, na krótkich, e, które ledwo, ledwo słychać. E, może gdzieś tam w New Jersey, gdzie program jest po prostu pff, żenujący. No, za często używam tego słowa żenujący, ale w każdym razie mizerny, bardzo mizerny. Inaczej jest w Chicago, tam jest, powiedzmy są trzy stacje radiowe, czy cztery bodajże polskie, które nadają, na dwie na okrągła, a dwie, y które nadają tam od do. Tylko tam też jest inna historia, inna bajka, ponieważ główną stacją y tym polskim radiem, które też tutaj do niego należy, ta to coś małe, co nadaje na tych krótkich falach, jest facet który jest właścicielem wszystkich polamerów w Stanach Zjednoczonych eee, i ma tam też to swoje radio, plus do tego ma firmę, która się zajmuje organizacją koncertów. Nie wiem, czy nawet mi się chce wymówić nazwisko jego, bo po co, nie chce sobie robić kłopotów, a każdy, no w każdym bądź razie ma monopol na, na radio w, i. i, i i, I co, no, w, w Chicago ma no monopol na organizację koncertów Ma układy, bo jest tutaj już od, od xx lat No i tak to, no, facet zmonopolizował jakby, mówiąc, można powiedzieć trochę chicagowskie polskie społeczeństwo od, od tej strony Są też jedna stacja radiowa, która spróbuje się być jakby konkurencją dla nich, ale no, trochę słabo im to wychodzi Może taki krótki kosztorys, jeśli kogokolwiek to interesuje. To tak, pierwsza podstawowa sprawa to są wizy dla nich. Z tym mieliśmy trochę przejść, bo załatwialiśmy te wizy przez taką znaną firmę prawniczą z Chicago, bo oni wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, artyści tak zwani poloscy, muszą mieć wizy pracownicze, żeby tu mogli przylecieć i dać koncert. Na wizach turystycznych nie mogą tego zrobić, chociaż pewnie w przeszłości się to zdarzało. Ale ogólnie rzecz biorąc powinni mieć wizy, właściwie muszą mieć wizy pracownicze. No i zapłacić trzeba za te wizy, no to tam wszyscy wiedzą ile taka wiza kosztuje. Normalnie turystyczna kosztuje tam chyba teraz 300 złotych czy 100 dolarów. Kosztowała pracownicza, no powiedzmy, że podobne pieniądze. No to, nie wiem, po 20, 21 osób po 300 złotych czy tam po, po 100 dolarów wtedy było bodajże no to jest tam powiedzmy 2, 2100 za wizy. Z wizami było trochę śmiesznie, tak jak mówiłem, dlatego, że e, mieliśmy tą firmę prawniczą z Chicago, która mówiła Everything is under control, of course, e, że już wizy będą zaraz, za chwilę. No i tylko musimy jeszcze tam donieść jakieś odpowiednie papiery, dokumenty o zespołach. No to donieśliśmy, dosłaliśmy. Pytamy, no i jak tam za jakiś czas, za tydzień? No, my załatwialiśmy te sprawy z wyprzedzeniem, czyli w listopadzie, a koncert miał się odbyć w lutym, no bo, te, no bo musieliśmy być pewni, że te wizy dostaną. A wyszło tak, że wszystko było opłacone. Zespół miał już pieniądze u siebie na koncie, bilety były zapłacone. Były trzy dni do odlotu z Polski, a oni jeszcze nie mieli wiz. E, bo pan, e, właściciel firmy prawniczej mówił, że everything is under control. I No i stanęła na tym, że musieliśmy gdzieś tam, na szczęście mieliśmy jakichś tam znajomych, którzy nam pomogli. Udaliśmy się do kongresmena, znaczy nie osobiście przez tych znajomych, do kongresmena w Chicago, który wysłał faks do polskiej ambasady w Stanach, Zjednoczonych, do amerykańskiej ambasady w Polsce. Wysłał faks, że on jakby swoim autorytetem, potwierdza, że te zespoły są fajne i że należy im się wiza. No i następnego dnia dostali te wizy. Ale to tak naprawdę tylko dzięki temu. Bo tak to pewnie byśmy w Everything Under Control byłoby do następnego dnia po koncercie. No w każdym razie, no i oczywiście prawnikowi trzeba było zapłacić za tą jego świetną pracę. Eee, to jest następna sprawa. To też tam chodzi, wyobraża się to w, powiedzmy w paru tysiącach dolarów. Później bilety, no to bilety w ogóle olaliśmy lot, więc nie było żadnych negocjacji, więc bilety poszły po takiej cenie, jakie były. No plus do tego, że Kaja i wokalista Zakopower, czyli Bułecka, musieli lecieć. Taki jest wymóg zespołów w pierwszej klasie, w biznes klasie. Czyli ogólnie, można powiedzieć pokrótce, że w okolicach 1000 dolarów za sztukę razy 21 to jest 21 tysięcy za bilety. Plus e, tu do, do mówimy do Nowego Jorku, bo później jeszcze były bilety na miejscu e, z Nowego Jorku do Chicago, no, ale też była bułka z masłem. American Airlines e, zrobili to po 100 dolarów. E, zgodzili nam się zrobić po 100 dolarów od osoby. Czyli powiedzmy to jest następne 2000 Plus hotele na miejscu. E, mieliśmy taki hotel tutaj na oku gdzieś na Manhattanie, gdzie mena, tam jednym z menadżerów czy dwóch menadżerów jest Polakami. Są, tak, są Polakami i powiedzieli, że chętnie bardzo ją wezmą Kaję do siebie. No ale dali nam taką samą cenę, a hotel był trochę słabszy niż ten na przykład New Yorker, który jest na, przy Madison Square Garden i dostaliśmy taką cenę. Nawet chyba dostaliśmy trochę mniej w tym, musieliśmy zapłacić, bo tam bodajże 90 dolarowo do osoby w tym New Yorkerze przy Madison Square Garden i tam ich mieliśmy w tych pokojach, tylko, że tych nocy było więcej, bo jeśli koncerty odbywały się piątek, sobota, niedziela, to oni przylecieli tutaj we wtorek wieczorem, bo środa to była, no, tak, taki, taki był kontrakt z nimi, że nie zdarza się, przynajmniej nie słyszałem o czymś takim, żeby gwiazda przyleciała, przynajmniej te lepsze gwiazdy, żeby przyleciały w piątek i piątek dawały koncert, czy tam powiedzmy we czwartek więc przylecieli we wtorek, środa, czwartek, to mieli czas dla siebie, zakupy to tamto. Piątek był koncert, sobota był koncert w New Jersey. Oczywiście odbiory z lotniska, właśnie typu limuzyny, czy zawienienie ich na koncert, czy na lotnisko później do, na LaGuardia, żeby mogli polecieć do Chicago, to też są jakieś tam następne pieniądze. Plus, no udało nam się dogadać z, z Exitem, że nie płaciliśmy za wynajęcie sali w ogóle. Exit, czyli polski klub na Greenpoint. Eee, dlatego, że właśnie impreza była w piątek, nie płaciliśmy za ten klub. Eee, no do te, a jakie opłaty dochodzą, jeśli chodzi o koncert, jeszcze dodatkowe, to wiadomo, oświetlenie nagłośnienie, trzeba było znaleźć firmę, która się tym zajmie, żeby to wyglądało w miarę dobrze. No i co jeszcze? Eee, no plus do, nie płaciliśmy też za salę w New Jersey, za, płaciliśmy natomiast za salę w Chicago. Eee, tam, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 7000 za tą salę na 2000 ludzi no i co no reasumując wszystkie koszty które trzeba było ponieść to jest w okolicach 80 90 tysięcy dolarów plus nie mówię o takich rzeczach jak zaproszenie całego obydwu zespołów na kolację no, wypadałoby ze od, od strony organizatora zrobić zaprosić zespoły na kolację. Eee, to, to już są takie drobiazgi powiedzmy tu, tam po parę tysięcy dolarów. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że w 100 tysiącach się to wszystko zamknęło. Zespołowi ogólnie trzeba menadżerom za, za koncerty trzeba przesłać pieniądze przed koncertem, bo zespoły się nie zgadzają na to, bo nie wiedzą co ich czeka, bo mogą przyjechać, a pan, który tutaj to organizował nagle wszystko odwałał. I zespół zostaje z ręką w nocniku Więc ogólnie rzecz biorąc to tak jest przyjęte, że zespoły biorą z góry pieniądze Zanim przyjadą I tak samo jest w Polsce Przed koncertem e, muszą być pieniądze u menadżera W jakiejkolwiek formie, czy to w formie czeku Oczywiście nie gumowego, tylko normalnego, czy w gotówce Ale muszą być te pieniądze na koncie Bo inaczej zespół nie wychodzi na, na koncert Ja w związku z tym, że miałem jakieś tam z nimi dobre układy. dało mi się z nimi tak wynegocjować i dogadać, że za wysłaliśmy im bodajże 60% w całej wartości, całej kwoty, a resztę tutaj na miejscu, ale też przed koncertem, przed występem. Tutaj na miejscu, co było dla nas trochę ułatwieniem, e pomocą, no bo każdy liczy na sprzedaż biletów i bilety, wiadomo, sprzedają się wcześniej, więc pieniędzy, które się sprzedadzą za bilety, można wtedy dać pieniądze. Nie trzeba wyskakiwać od razu z tych 100 tysięcy. Tylko można część pieniędzy przełożyć w płatności na później. No ale ogólnie taki był kosz więc teraz można sobie wyobrazić, że jeśli bilet na koncert kosztuje 45, bo my chyba mieliśmy po 45 dolarów za bilet. Wszyscy mówili, że bardzo drogo, no ale niestety nie mogło być inaczej. Wszyscy są przyzwyczajeni też tutaj, że płacą za bilet na koncert, nie wiem, 30 czy 35 dolarów. Teraz się trochę to zmieniło, po 40 na te lepsze zespoły. No ale każdy, no nie wiem, jeśli ktokolwiek chodzi na koncerty zespołów zagranicznych, to e, ciężko jest znaleźć bilet za 30 dolarów, chyba że to jest naprawdę praktycznie nieznany zespół. E, no są to koszty, no, koszty ściągnięcia tego zespołu tutaj. Ogromne, jakby na to nie patrzeć. Dlatego... Te bilety były w takiej cenie, jakiej były. No ale zakładając, że bilet kosztuje 45 dolarów, to żeby zarobić na te 100 tysięcy, to trzeba tych biletów sprzedać 2000 z kawałkiem, nie? 2000 to jest 90 tysięcy dolarów, no i jeszcze 10 tysięcy, no to powiedzmy 2200 czy 2300 tych biletów, żeby wyjść na zero. Żeby wyjść na zero. Wszystko co powyżej to, to jest zysk. No do exitów chodzi 700 osób. Na maksa. Może 750. Wiadomo, że część biletów trzeba rozdać za darmo, bo no bo trzeba. Bo są ludzie, którym trzeba dać bilet za darmo. E, no więc my tam tych biletów może sprzedaliśmy, ja wiem, 600, 650. To i tak był dobry, duży sukces. O New Jersey to nie wspominam, bo mi się nie chce wspominać, bo może przyszło 200 osób. No i naszym e, naszym jakby głównym celem było Chicago. No niestety trochę się przeliczyliśmy i gdybyśmy sprzedali tam tych biletów właśnie tyle, ile wchodzi, czyli pełna sala 2000 osób, to byłoby fajnie, No ale nie sprzedaliśmy. Ale nie ma co płakać, no, rozlanym mlekiem, fajnie, dużo doświadczenia, dużo fajnej zabawy, e, dużo poznanych ludzi. Trochę to wszystko dużo kosztuje, ale nauka ogólnie kosztuje. No ale mam wiedzę teraz przynajmniej o Polonii, o, o ludziach tutaj. Co mam to moje, więc ja jestem z tego wszystkiego zadowolony. Ale ogólnie jeśli ktoś chciałby zorganizować kiedykolwiek taki koncert, taki czy inny, to przestrzegam, żeby się trzy razy zastanowić, bo po pierwsze sponsorów polskich, no to już mówiłem, Genua bo publiczność polska no to no chyba że ktoś będzie ściągał takie zespoły typu właśnie ich troje ale na to trzeba mieć też dużo pieniędzy albo jeśli, chyba że ktoś chce sobie ściągnąć i zrobić koncert takiego zespołu mniej znanego i chce mieć w tym zabawę. No, ogólnie rzecz biorąc jeśli ktoś chce zarabiać na tym to no to musi się dużo nad tym poważnie zastanowić. Można na tym zarobić. Można, tylko e, no trzeba do wszystkiego z głową, jak do wszystkiego. No, jest to trudny rynek. Mówię o Polonii, bardzo trudny rynek i bardzo niewdzięczny. No i to, to tyle, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony, bardzo. No i co, jestem zadowolony w ogóle, że jestem tutaj i z życia ogólnie rzecz biorąc. Przepraszam, ja też jestem bardzo zadowolony i wiem, że jest tu bardzo wiele możliwości, możemy iść w tą stronę albo iść w tą stronę. czy czy wyciągnąłeś wnioski, a pewnie tak i czy zorganizujesz jakiś koncert w przyszłości tutaj, bo w Polsce organizowałeś koncerty i wyglądało to inaczej, ale w Polsce troszeczkę, że tak powiem, kroiłeś kasę, a tutaj zrobiłeś jeden koncert, bo miałeś doświadczenie z Polski, ale troszeczkę realia się okazały inne. Jakie... Powiedzmy, nie wiem, czy tak mogę zapytać, jakie popełniliście błędy, jeśli yy, tak mogę zapytać. Przy realizacji tego koncertu, gdybyś mógł się cofnąć w czasie, to jak, czego byś nie zrobił, albo co byś zrobił, żeby ten koncert był po prostu sukcesem finansowym, bo o to chodzi. No na pewno popełniliśmy kilka poważnych błędów. Po pierwsze, to jest za, duży, za dużym rozmachem chcieliśmy to zrobić. Jeśli chodzi o realia, jakie są tutaj Tak naprawdę Myśleliśmy, że może da się Pewne rzeczy przeskoczyć Ale okazuje się, że się, okazuje się, że się nie da Nie można zaczynać z grubej rury To jest pierwsza sprawa Tych ludzi, którzy tutaj są, trzeba Pewnych rzeczy nauczyć A to nie przychodzi od razu Gdyby tutaj Gdybyśmy szli takim tropem Inaczej jest, gdybym, gdybyśmy mieli dużo pieniędzy gdybym, Gdyby to było moje hobby Gdybym mógł sobie pozwolić na Ściąganie kogo mi się żywnie podoba I To prędzej czy później mógłbym na tym zarabiać pieniądze Dlatego, że Wyszkoliłbym sobie publiczność tutaj W jakimś tam stopniu I wyszkoliłbym sobie No na Choćby nawet mówiąc o kontaktach W których się te koncerty mają odbywać Nie mówię o polskich klubach E, oczywiście mieć, najlepiej mieć swój klub i w swoim, do swojego klubu ściągać tego typu gwiazdy, ale no, za duży rozmach. Za przeliczyliśmy się po prostu troszeczkę. To jest pierwszy podstawowy. pierwszy podstawowy problem, jaki zrobiliśmy błąd. Druga sprawa, że. E, nie no, głównie chodzi o rozmach, o za. Jednak mogliśmy spróbować ściągnąć, a to też jakby na to też do końca nie wiem czy to byłoby dobre gdybyśmy ściągnęli jeden zespół mniejszą liczbę osób mniejsze byłyby koszty ale z drugiej strony mniejsze byłoby zainteresowanie no liczyliśmy że nie wiem że ten Zakopower, że coś tam że na tych górali liczyliśmy tam w... trochę się przeliczyliśmy to jest pierwsza sprawa druga sprawa że nie nie znaliśmy realiów polonii mówię kontaktów tutaj jeśli chodzi o organizację szczególnie tam w Chicago nie znaliśmy tych wszystkich gier, które tam się odbywają i to nam, na pewno nam nie pomogło, a na pewno nam przeszkodziło, e, bo żeby takie rzeczy robić, albo trzeba być silnym finansowo, niezależnie, albo trzeba się z kimś wejść w układ. My w taki układ nie weszliśmy i nie byliśmy na tyle silni finansowo, żeby sobie z tym wszystkim świetnie sami poradzić. No. Takie pytanie, bo cały czas mówisz w liczbie mnogiej my, ja rozumiem, że to organizowałeś z kolegą, który wyciągnął pewną y, pulę pieniędzy, a Ty miałeś kontakty i po prostu znałeś te zespoły, Zna, znaczy znałeś Kaję Dobrze z Polski, ty, tego menadżera i mogę powiedzieć, że popłynęliście wspólnie. Tak, organizowaliśmy to we dwóch, eee, to znaczy ja miałem kontakty, eee, on miał większość pieniędzy, bo ja też miałem jakieś swoje pieniądze, może nie tak znaczące jak on ale miałem i też swoich część włożyłem i część pieniędzy pożyczyłem, żeby to zrobić, bo liczyłem na to, że, że to wszystko pójdzie dobrze. No, a, ale tak, on miał większą część pieniędzy no i razem to robiliśmy. Ja wiedziałem, jak się to robi, on miał większą część pieniędzy, no i tak taki to był, taki to był duet, tandem. I nawet nam się dobrze pracowało. No ale jednak popełniliśmy błędy, tak jak mówię, i trochę na tym popłynęliśmy. No nie popłynęliśmy tak, żeby zaraz skakać z mostów, broń Boże, bo takie sytuacje też się zdarzały. Słyszeliśmy o organizatorach koncertu w Chicago, który organizował koncert skutera i wynajął salę na największą tam, gdzie odbywają się mecze koszykarskie Chicago Bulls, do której tam wchodzi powiedzmy kilka czy kilkanaście tysięcy osób i liczył że przyjdzie tyle osób, a tam, powiedzmy, przyszło, nie wiem, e, jedna trzecia z tego, na co liczyli, czyli zamiast przyjść 10 tysięcy, przyszło 3 tysiące no i okazało się, że popłynęli na duże pieniądze i jeden z nich tam sobie samobuja strzelił. Więc to różnie bywa w życiu. Nie, no w każdym bądź razie... E, w każdym bądź razie, nie, no straciliśmy, ale nie na tyle, żeby, wiesz, żeby żeby sobie wyrywać włosy z głowy, no, stało się, stało. I jesteśmy, tak jak mówię, nauczeni pewnych rzeczy, no, pewnych realiów tutaj. Czyli mogę powiedzieć, że, że to była droga lekcja muzyki. Tak można powiedzieć, że ogólnie nauka jest droga, szczególnie tutaj, e, więc to była dosyć droga lekcja. No, ale zawsze lekcja, czegoś tam się nauczyliśmy. niezależnej audycji z Bruklinu. Podnośnik! Zapraszam!